Minęła 18. program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedenki. Marzena Godon i Andrzej Kocjan. Trump grozi Iranowi, w nocy mija termin ultimatum amerykańskiego prezydenta. Dwoje nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie stawiło się w pracy. Prezydent przyjął wcześniej ślubowanie. Synoptycy ostrzegają noc już bez silnego wiatru, ale wrócą przymrowski. Na początek o sytuacji na Bliskim Wschodzie prezydent USA Donald Trump kieruje kolejne groźby wobec Iranu. Jak zapowiedział w wpisie internetowym tu cytat, dzisiaj zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi. Zaznaczył jednak, że tego nie chce i przyznał, że wciąż możliwe jest uniknięcie takiego scenariusza. Wcześniej wyznaczył Iranowi termin ultimatum na pełne otwarcie cieśniny Ormus. Przypada ono na godzinę dwudziestą czasu wschodnioamerykańskiego, czyli na drugą w nocy czasu w Polsce. Jeśli cieśnina Ormus nie zostanie otwarta, Stany Zjednoczone mają być gotowe do bombardowania mostów i elektrowni w całym Iranie. Władze w Teheranie w związku z tym wzywają obywateli, żeby tworzyli wokół elektrowni ludzkie łańcuchy dla lepszej przyszłości. Z takim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 granatarze, czyli tradycyjnym perskim instrumencie, zyskały dużą popularność w mediach społecznościowych. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid trzechab. Biały Dom odrzuca sugestie, że Stany Zjednoczone mogą użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi. Tymczasem izraelska armia nasila uderzenia na cele w Iranie wymierzone w infrastrukturę wykorzystywaną przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. A według komunikatów strony izraelskiej ataki mają ograniczyć możliwości transportu broni i sprzętu wojskowego.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 Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy mającej chronić rolników przed skargami ze strony nowych sąsiadów. A zgodnie z propozycją osoby kupujące nieruchomości na wsi będą musiały notarialnie potwierdzić, że są świadome prowadzenia w okolicy działalności rolniczej. Rolnicy nie mogą być pozywani za to, że są rolnikami, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Ciciura, który zasiada w prezydenckiej Radzie do spraw rolnictwa. Bardzo głośny przypadek zeszłego roku pana Szymona Kluki, który został pozwany przez swoich sąsiadów i wygrał. W sądzie sprawę o rzekome zakłócanie ich spokoju. Mamy, niestety, kolejne tego typu przykłady pozywania rolników, którzy prowadzą od lat produkcję rolniczą na swoim gospodarstwie. Sąd Okręgowy Włodzi zasądził od hodowcy trzody chlewnej Szymona Kluki ponad 100 tysięcy złotych na rzecz sąsiadów, którzy poskarżyli się na uciążliwe zapachy z jego chlewni. A nad ustawą podobną do prezydenckiej pracuje resort rolnictwa, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polskie rolnictwo, polska wieś potrzebuje prawdziwych ustaw, a nie ustawek. Zamiast kopiować nasze projekty, niech pan przygotuje długopis do tego, by podpisać to, co znalazło się 30 marca w konsultacjach społecznych. Projekt rządowy, szeroko konsultowany z rolnikami. Dziś prezydent Nawrocki skierował również do premiera pismo, w którym żąda zaskarżenia umowy handlowej Unii z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To są aktualności jedynki. Polski kierowca ciężarówki zatrzymany po zderzeniu z pociągiem na północy Francji. W wypadku zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych.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 A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Ostatni mecz wygrał 20 stycznia. Dziś po siedmiu porażkach Hubert Hurkacz w końcu zwyciężył jest w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Monte Carlo. Hurkacz po meczu zaciętym wygrał z wyżej notowanym Włochem Luciano Dardervi, ma jego kolejnym rywalem Węgier Fabian Maroszan. Na Mączce w Monte Carlo poza tym bez niespodzianek. Między innymi bardzo pewne zwycięstwa Hiszpana Alcaraza i Włocha Sinera. Z Monte Carlo do Madrytu i Lizbony, bo to tam pierwsze ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Madrycie szlagier Real kontra Bayern Monachium. W Lizbonie Sporting zagra z londyńskim Arsenalem. Początek o 21.00. W kraju o 19.00 start meczu wieńczącego kolejkę Ekstraklasy. Arkadynia kontra Zagłębie Lubin. W Białym Stoku szczegóły informacji z soboty. Trener Adrian Siemieniec, przypomnijmy do końca przyszłego sezonu, przedłużył umowę z Jagiellonią Białystok. Jaga mogła umowę przedłużyć jednostronnie, ale na prośbę trenera obie strony porozumiały się.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 też jako klubowi odpowiednie się przygotować do różnych rozwiązań mówi wiceprezes Jagiellonii Maciej Szymański. W kraju też inne wydarzenia. Wieczorem mistrzami Polski mogą zostać hokeiści GKS-u Tychy. O 20.34 mecz finału z GKS-em Katowice. Jeśli Tyszanie wygrają, to po mistrzostwo sięgną. W Tauron Lidze siatkarek możemy poznać pierwsze finalistki. O ile z Rzeszów znów wygra z BKS-em Bielsko-Biała. Tym razem mecz w Bielsku na razie trwa pierwszy set i BKS prowadzi 23 do 22 plus ze siatkarzy poznamy. Kolejnego półfinalistę będzie to projekt Warszawa lub Jastrzębski Węgiel. Tu start o 20.30. W ekstraklasie koszykarek AZS Lublin może wskoczyć do finału już dziś, jeśli pokona we Wrocławiu Ślęzę. A na koniec jeszcze kolarski wyścig dookoła kraju Basków. Drugi etap i drugie zwycięstwo Francuza Pola Seksasa. Tym razem najgroźniejszych rywali wyprzedziło blisko półtorej minuty. Sport wraca po 20.00. Pogoda. Przed nami pochmurna noc, temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 0 do plus 3 stopni. Na zachodzie miejscami spadek temperatury do minus 2 stopni, a na obszarach podgórskich do minus 4. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany, ale jeszcze na wschodzie dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Obecnie na barometrach w Warszawie 1004 hektarów. Klimat.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 Honor Music Awards 2026 Największe gwiazdy i hity minionego roku Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne Maryla, Phil, Grzegorz Chyrzy, i wielu innych 9 kwietnia w katowickim spotku Bilety na e-bilet Polecają Teuron, TVN oraz Polskie Radio Program Pierwszy Dziękuję Basiu za wspólny spacer A teraz czas na szklankę litorsal senior I właściwe nawodnienie organizmu mm, Nie przesadzasz?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 Reklama Polskie Radio Jedynka Muzyczna jedynka. Adeli i Paweł Stąpkę Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Już jest 17 minut po godzinie 18. .00. Muzyczna jedynka trwa. Będą goście, będą nowości i od takiego jednego utworu z najnowszych naszych zbiorów rozpoczynam dzisiejszą audycję Łukasz Fudala i piosenka, którą napisał Maciej Łyszkiewicz, a utwór zatytułowany jest I Can Dance. I can dance Get it right, on and incline You say life isn't easy and no sight I can dance, I can dance But if a breeze brings you dazzling emotions I can dance, I can dance And if a mob say it's cheesy, goofy or sleazy, just let it go Welcome massive emotions, no more radios Oh I can then light shining from inside I can then find your love where it resides i can then Light shining from inside I can then Find your love where it resides I'll show you that I can then Show me that you can too I'll show you that I can Shining from inside I can Łukasz Fudala, piosenkę skomponował Maciej Łyszkiewicz i I Can Dance w pierwszym programie Polskiego Radia. Płyta tygodnia. No właśnie, to jest ten moment, kiedy prezentujemy nagrania z naszej płyty tygodnia. Jeśli to jest nasza płyta tygodnia, to mamy dla Państwa egzemplarze tego albumu. Dźwięczność i zespół WW. Eee, te nagrania tak na dobrą sprawę najlepiej poznamy podczas koncertów, które już się szykują, ale my od poniedziałku prezentujemy chociaż jedno nagranie z tej nowej płyty, z płyty zatytułowanej Wdzięczność, 71 151. Mamy egzemplarze tego albumu i dziś wybieramy piosenkę zatytułowaną Ulatam. Nowe wW.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 że jest tam gdzieś jakoś inaczej trochę Tak jak chciałbyś żeby było zobaczyć świat w którym ludzie tacy jak my Dobre mają o innych mniemanie Lubią się lubić zamiast brać się za ubyta wszystko jak w twoim napuszczy wołaniu W szukaniu sam to nie udało się I nic nie przychodzi mi do głowy, więc mówię takimi zweganeczkami kończy się ten utwór. Utwór z nowej płyty zespołu WW. Ta płyta zatytułowana jest Wdzięczność. No i wspólnie z Wojkiem Waglewskim zapraszamy do słuchania całości. Jednocześnie informujemy, że to jest płyta tygodnia. Mamy egzemplarze tego albumu, 71 151. No i codziennie prezentujemy chociaż jeden utwór z tej nowej płyty. Już 26 minut Prawie 26 minut po godzinie 18.00. Program pierwszy, a naszym specjalnym gościem jest Magdalena Tul, którą witam bardzo serdecznie. Bardzo, Pamięta bardzo dobry wieczór. Jak tylko, jak tylko wróciłaś z Ameryki, to pamiętam, że odwiedziłaś nasze studio i wtedy pytałem pierwsze zadałem pytanie, czy wracasz tam, czy próbujesz swoich sił aby zdobyć ten rynek amerykański, dlatego że w, na tym polskim rzeczywiście udało ci się no, takie ważne przyczółki y, przełknąć, zdobyć i pokochać, dlatego że na początku było Buffo, o ile dobrze pamiętam, potem była Roma, potem przez y, wiele sezonów byłaś w jakiej to melodii i wszystkie najpiękniejsze piosenki z całego świata, w dodatku nie tylko po jednej albo kilku nawet mm -hmm. nutkach. I potem ta Ameryka i teraz płyta, którą przygotowujesz, o której chcesz teraz nam powiedzieć... I chociaż prezentujemy. Bardzo dużo może w to, to, to zacznę. Jeszcze z e, książka. Tak, Ameryka była zawsze moim marzeniem. Ja jeszcze, ja jeszcze wrócę. Przyjechałam zebrać siły. No bo to jest bardzo trudny rynek. Nasz jest trudny, tam jest jeszcze trudniej. No Nie tak. mamy teraz czasu, żebym opowiadała o wszystkim. Na pewno o tym napiszę, tak jak wspomniałeś. O... Właśnie, bo jest książka. Książka zatytułowana warstwy. Tak. I to jest książka o show biznesie. To nie jest książka o showbiznesie, tylko o mnie w tym showbiznesie, o dziewczynie z Gdańska, która postanowiła spełnić swoje marzenie um, i, i o tym, jakie napotykałam trudności, jak mnie to kształtowało jako artystkę, jako człowieka, jak mnie to zmieniało. Um, I jest to na pewno niedokończona historia, także um, to jest takie rozliczenie się z przeszłością i, i start w nowe która, też ta książka wyjdzie razem z płytą. Mam nadzieję, że wszystko tak się uda w czasie pogodzić z moją taką pierwszą polską, prawdziwą polską płytą, bo nie miałam takich. Zawsze walczyłam o ten angielski na płytach. Czasem coś wyrzucałam polskiego, ale to nigdy nie było takie moje. Ja się zawsze jakby też chowałam za tym angielskim, mm -hmm. a teraz czuję się tak po prostu naga z tymi moimi tekstami i z tą moją prawdą, więc mam nadzieję, że też ludzie to docenią, a już po pierwszym singlu miałam pozytywny właśnie taki odbiór, że to jest to jesteś ty. To co? Zaczynamy słuchać? Za Jasne. tobą. Za tobą, za Magdaleną Tul w pierwszym programie Polskiego Radia. Za tobą więcej, więc już. z Radio jedynka. I muzyczna Jedynka i Magdalena Tur, która jest z nami, która prezentuje dwa utwory ze swojej najnowszej płyty. Ta płyta no, już niedługo się pojawi, na razie mamy ich zapowiedzi. Ta m, płyta będzie m, włączona w pewną e, historię również związaną z książką. Książka zatytułowana jest z warstwy i opowiada o, o Tobie. Taka mała autobiografia, ale w, o tobie w, w sprawach muzycznych, artystycznych. O, o tym, jak... jak, jak Można się... powiedzieć, taka mała autobiografia. Może nie, bo jeszcze pre mm -hmm. Presleyem nie jestem, mm -hmm. ale y, bardziej taka psychologiczna. Mm -hmm. Thriller psychologiczny. No, jak to w tym show biznesie. Ale właśnie to, o, o show biznesie i, i co uważasz, jest najtrudniejszego w, w, w, w, w tym zawodzie... W, funkcjonowaniu na rynku muzycznym, nie tylko, myślę, że może w Polsce, czy na świecie, bo próbujesz swoich sił, mm -hmm. tych amerykańskich. Myślę, że najtrudniejsze jest to, żeby wytrwale dążyć mm, za marzeniami. Wytrwałość jest to na pewno moja cecha i upartość. Wiele osób próbowało mi zarzucić to jako wadę. Teraz już wiem, że jest to zaleta. Dzięki temu przetrwałam. Bywa różnie. Ostatnio też dostałam takie pytanie od dziennikarza, jaką cenę przyszło mi zapłacić, żeby być tam, mm -hmm. akurat w, mówię, festiwalu. E, w Eurowizji byłaś przecież Byłam, przecież, mm -hmm. byłam w Eurowizji, w ogóle teraz byłam w finale San Marino. No właśnie. E, z piosenką Albie Round i, i to, to pytanie uderzyło mnie gdzieś tam prosto w serce, mm -hmm. bo, bo e, jakby ludzie nie mieli pojęcia, jaka to jest scena. Ja teraz troszeczkę wyszłam autentycznie do ludzi i ta książka, ta płyta i ta moja otwartość, którą uprawiam na co dzień w social mediach, bez masek już, jest też moim zabiegiem celowym. Ja nie chcę już udawać, nie chcę pokazywać siebie jako dziewczyna z ekranu, która może wszystko, bo tak nie jest... Na przykład musiałam podjąć pracę po prostu zwyczajnie na recepcji. Żeby z czegoś żyć. Żeby, żeby po prostu wyjść z, z kłopotów, które zafundowały mi właśnie, zafundowała mi ta droga pomarzenia. Ale też się z tego cieszę, bo jest to jakaś taka tymczasowa droga, ale też ta bardzo uziemiająca, pozwalająca mi zbliżyć się do normalnego człowieka, bo też 30 lat na scenie, takie 30, od kiedy się mm -hmm. uczyłam, ale tak naprawdę w zeszłym roku obchodziłam lecie już od, od pierwszych premier moich. Tak. Także, także... I tych teatralnych i później premier z, nawet opolskich. W, w Opolu. Tak, wszystko tak, się 20 zgadza. Lat temu. Magdana, Magdalena Uch. Tula opowiada o sobie, o swoim życiu. A powiedz mi, dlatego, że wiele osób uważa na przykład, że takim prawdziwym E, tak, takim krokiem do przodu w zdobyciu rynku jest również próba pisania dla siebie rzeczy, stworzenia dla siebie repertuaru, nie sięgania po standardy, po które też sięgałaś, chociażby w jakiej to melodii, chociażby w teatrze, w buffo i tak dalej. Czy rzeczywiście to jest taki jeden z najważniejszych kroków, próbować własnego repertuaru w, w, w, z własnych przeżyć? Jakby? Ja, dla mnie to jest najważniejsze i zawsze było jaka to melodia, to był taki moment w moim życiu, gdzie robiłam inne rzeczy, coverowałam, mm -hmm. natomiast ja do Warszawy przyjechałam z własnymi utworami. Tak. Ja zaczęłam pisać już jak miałam lat 15 i przyjechałam zdobyć Warszawę z moimi piosenkami. Śmiałam się, teraz się z siebie śmieję, że pojechałam z nimi do Studio Buffo i myślałam, że jak pokażę te dwie piosenki panom Januszom, to oni się zachwycą i będzie wszystko pięknie. No, bo oni śmieli swoje, to <laughs> się No, no niestety to nie było tak. Y trzeba było odrobić swoje, ale ja zawsze, ja, ja zaczęłam od swoich piosenek. Mm -hmm. Odkąd uczyłam się śpiewać. To, to tak właśnie było, więc to jest ważne. Magdalena Tuli jest z nami. Gratuluję wszystkich sukcesów i jednocześnie czekam na płytę. Czekam na płytę i w swetrze, bo dzisiaj nie jest tak ciepło i to powiedz jeszcze o tym właśnie utworze. Dlaczego w swetrze? Jest to przenośnia, to tekst powie państwu wszystko, Dobrze. gdybyś kochał mnie w swetrze. Um, myślę, że to nie tylko chodzi o ubiór i wygląd zewnętrzny jak we frenie, ale też o to, żebyśmy doceniali siebie nawzajem za to, jacy jesteśmy i szanowali siebie też w związkach partnerskich. Um, no i tyle. Magdalena Tul, słuchamy. Ze mną się stało, czy jestem nią jeszcze. Nie muszę udawać kogoś, kim nie jestem, gdzie tamta dziewczyna z włosami na wietrze. Jej świat może. I Jestem przecież tą dziewczyną, co na jawie śni. Co stało się z tobą? Pierwszy Polskiego Radio. Śpiewała Magdalena Tull. To były jej dwie piosenki i zapowiedź całości, całej płyty. A teraz już z nami jest Bogusław Nowicki, którego witam bardzo serdecznie. Bart, poeta piosenki, kawałek historii polskiej piosenki literackiej. Witam, witam serdecznie. Tak, na twoich tak? audycjach o. i na twoich piosenkach jeszcze w trójce. I pomyślałem sobie, że cudownie, że jesteś, cudownie, że przyszedłeś do nas, chociaż mówisz, że jesteś spóźniony. No. Dlatego, że spóźniony, dlatego, że się się utworzę przed świątecznym, a święta już mamy za sobą. Opowiadaj, jak to jest. No wiesz, to znaczy, wiesz, słuchałeś kiedyś piosenek z tekstem, bo to... Twoich, tak. tak, tak, tak. Twoich, I, twoich przyjaciół. I może to takie trochę moje podejście do pisania piosenek, że zawsze ona musi być o czymś. No hmm. i... Pomyślałem sobie, że nie ma piosenki o świętach, ale nie, żeby tam pruszył śnieg, gołąb, jakiś tam baranek na przykład na inne święta. No te, które choinka. byś dały, to teraz tak. baranek bardziej. I niż... to Chociaż do dzisiaj padał śnieg, a I, I na płycie to, co pierwsze najważniejsze, bo ona się tak nazywa, którą wydałem już y, niedawno, y, ale nie, nie, nie jest ona tak całkiem aktualna, umieściłem taką Tą właśnie piosenkę, której według mnie brakuło, brakowało w polskim repertuarze, Takie ambitne byłem. Mm -hmm. A dlaczego? Ja wiem, czy ja będę opowiadał. Niech ta piosenka y y sobie zabrzmi, a powiem tylko, że jak y tak wpuściłem całą płytę y na... Do, do, do różnych portali, to się okazywało, że ona o dziwo miała najczęściej yy, największą najwięcej. ilość odtworzeń yy. Yy. Kiedy się przymierzaliśmy do nagrań, to koledzy się trochę łapali za głowę, między innymi Marek Stefankiewicz, który tam na fortepianie pokazuje różne rzeczy i inni no, pytali, po co ci ta piosenka? Zwariowałeś. A jednak to takie, takie właśnie moje czysto celowościowe podejście, że musi być taka piosenka, jakiej jeszcze nie było... Przepraszam, nie o to chodzi, że, że tutaj będę mówił, że jestem jakiś... Y, wys chcę się wysforować. Że na, na, nie było w tym sensie, że brakowało mi takiej piosenki. A, a dlaczego jej brakowało? Bo ona jest po prostu smaczna. Ale nie jest to przenośnia, tylko mówię to dosłownie. To jeszcze cię o coś muszę zapytać, ale na razie posłuchajmy, bo rzeczywiście zaczynamy mieć e, apetyt na tę słuchaj, piosenkę. Słuchaj, piosenkę z słuchaj. Smaczna, Zuzia? Chciała Zuzia ciasto piec Chciała Zuzia ciasto piec, ciasto piec, ciasto piec Nie wystarczy tylko chcieć, tylko chcieć, tylko chcieć Żeby upiec Mietek kupił, żeby w ustach poczuć raj Worek mąki, mleko, cukier, drożże, masło, kopejaj. Chciała Zuzia ciasto piec, ciasto piec, ciasto piec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 Ciała Zuzia, ciasto piec, ciasto piec, ciasto piec Nie wystarczy tylko chcieć, tylko chcieć, tylko chcieć Żeby upiec, Mietek kupił, by nie było czegoś brak Garść goździków, kiść rodzynek, swój śmietany oraz mak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 Lepiej więcej niż za mało Będzie lepiej smakowało Ile czego, jak kto woli Lepiej więcej dać niż mniej Dużo cukru, szczyptę soli A na wszystko lukier lej. Chciała Zuzia ciasto piec Ciasto piec Ciasto piec Bo wystarczy tylko chcieć Tylko chcieć Tylko chcieć Lecz się zaraz Okazało że nam wszystkim było mało, nic po cieście nie zostało, tak nam bardzo smakowało. Wysław Nowicki jest z nami, przygotował specjalną świąteczną porcję no, po świąteczną. dobrej gospodyni. Ciasta już nie ma zjedzona. Święt też nie ma, a ja zapraszam na koncerty, bo już w sobotę we Wrocławiu tam jest taka piwnica pod Sołami i potem a w czwartek Kielce, Kieleckie Centrum Kultury. Bo I piosenki bardzo wtrzymają się całkiem, całkiem, nieźle. całkiem nieźle. I się I... wydaje, że świat się zmienia, a jednocześnie takie piosenki z tekstem o czymś cały czas są chyba dosyć ważne dla nas. Tak, ta była no, trochę taka przekorna, jak zauważyłeś, no niekoniecznie całkiem reprezentatywna, ale no tłumale, chciałem, chciałem Być chciałem, bieżąco być prawie na bieżąco, no prawie, no spóźniłem się parę godzin, ale prawda jest w tym, że ciasta już nie ma. Ciasta Bogusław Nowiński. Polskie Radio. Jedynka. Pierwszy program Polskiego Radia za 13 minut, godzina 19. Bogusław Nowicki był naszym ostatnim gościem, ale mamy jeszcze życzenia. Życzenia dla Jerzego Grunwalda. Dziś się kończy, no, trochę kończy. Urodził się 7 kwietnia 1950 roku w Katowicach. Później zespół, no to co? Później 40-letnia kariera artystyczna w Ameryce, w Szwecji, później powrót do Polski i teraz przygotowuje płytę, która no, już jest, spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem. Jerzy Gunwald ją przyniósł nam, aby przedstawić chociaż fragment fragment szopenowski, który. Podobał się słuchaczom programu pierwszego bardzo i teraz życząc Jerzemu Grunwaldowi wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i kolejnych wspaniałych nagrań, chciałbym w tym dniu urodzin jego przypomnieć, chociaż fragment takiego tryptyku szopenowskiego, który kończy tę nową, światową płytę Jerzego Grunwalda. Kończy się płyta Jerzego Grunwalda, ta nowa, jeszcze niewydana, światowa. Mam nadzieję, że będzie również wersja polska tego albumu, a dziś są urodziny Jerzego Grunwalda. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i dalszych wielkich sukcesów. No i powodzenia. Pan Tomasz z Poznania otrzymuje naszą płytę, płytę zespołu WW, jutro ciąg dalszy, prezentacji tego nowego albumu. Aha, i mamy również zaproszenie na Honor Music Awards. To już w spotk'u w Katowicach, 9 kwietnia. Hmm, przypomnę, prezentacja bardzo różnej muzyki, aż w dziewięciu kategoriach ta nagroda jest przyznawana. E, jeśli chcieliby Państwo z nami wybrać się do spotka 71 151 proszę m, m, przedstawić swój sms i koniecznie podać swój adres mailowy, a my będziemy dalej działali w tej właśnie sprawie. Paweł Sztąpka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas. W finale została nam jeszcze Dua Lipa i Love Again. Something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 Autostradowa czwórka, trasa Łańcut, Przeworsk i nowe utrudnienia. 594. km tej trasy, w tym punkcie trwa wymiana koła w samochodzie ciężarowym, a wskutek tego zablokowany jest prawy pas w stronę Korczowej. Bardzo poważne utrudnienia pojawiły się z kolei na S19 między Szastarką a Modliborzycami. Całkowita blokada po pożarze naczepy ciężarówki to na trasie w stronę Rzeszowa. W okolicach 60. kilometra są państwo kierowani na objazdy przez drogę wojewódzką numer 848. Do tego krajowa 48, na której pojazd osobowy uderzył w drzewo. To między Inowłodzem, a Studianną na kilometrze 23. Mamy blokadę w obie strony i czasowo wprowadzony jest tam ruch jednym pasem na zmianę. Sytuacja poprawia się natomiast na S8, między Wieruszowem a Kępnem. Tutaj nie ma już śladu po wypadku z udziałem ciężarówki i lawet na kilometrze 104. Są niestety inne problemy. Witam serdecznie, Paweł z Zmazdy. Tu na tej S8 w kierunku Wrocławia dużo lepiej nie jest. Jak ktoś nie odjedzie na Wieruszu wcześniej, to będzie stał 8 km w korku. Tam się nic kompletnie na razie nie rusza. Troszkę od przodu. Pozdrawiam szerokości. Bardzo dziękujemy za te informacje i przypominamy, że całkowicie zablokowana jest autostradowa dwójka. Przed Rzepinem nie ma przejazdów w stronę Świecka z powodu wypadku z udziałem kilku pojazdów i radzimy tam Państwu uważać.